Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Michał Konarski i bardzo miło jest mi was powitać w kolejnym odcinku podcastu Pełnej Sali. Dzisiaj mamy taki odcinek podcastu dosyć wyjątkowy. Spotykamy się z dwójką gości i rozmawiamy akurat przy okazji retrospektywy Haruna Farolkiego, jednego z najwybitniejszych niemieckich twórców filmowych, która odbywa się w Łodzi w Narodowym Centrum Kultury Filmowej. W związku z tym też no, postanowiliśmy zebrać kilka głosów, najlepiej właśnie od twórców zajmujących się formą filmową, jaką jest essay, i porozmawiać trochę o tym medium, czym ono jest, czym ono różni się od innych, innych styli filmowych. No ale też zastanowić się nad tym, skąd się w ogóle wzięła, taka, taki, skąd się wziął w ogóle taki sposób opowiadania i dla kogo on tak naprawdę jest. Więc zadam może od razu takie ogólne pytanie, tylko najpierw przedstawię naszych gości. Będziemy a bardziej ja będę rozmawiać z Zuzą Banasińską, osobą artystyczną, którą możecie kojarzyć ze znakomitego Shorta, który zawładnął ostatnio festiwalami w Polsce i, i za granicą, Grandmama Aunt Sister Cat, tutaj łamaniec językowy, ale ale myślę, że jak wpiszecie w wyszukiwarkę, to na pewno da się go znaleźć, on jest jeszcze w obiegu festiwalowym, więc e, ci, którzy nie widzieli e, mogą e, po naszej rozmowie go sobie gdzieś tam nadrobić. E, drugim e, gościem z kolei jest e, Kuba Mikurda, reżyser, badacz filmu. E, również niedawno e, zaprezentował nam swój no właśnie wideoesej, nie wideoesej, o tym też pewnie zaraz powiemy, e, czyli e, znakomity film Solaris Monamur. E, recenzję tego filmu możecie przeczytać na łamach pełnej sali, no i też e, wydaje mi się, że na jakichś pokazach w Polsce wciąż czasami się go da złapać. Między innymi chyba podczas, a nie, nie wiem, czy Solaris będzie pokazywany podczas tej, tej retrospektywy Na pewno short będzie, więc tutaj zaraz będziemy o tym rozmawiać. Na, na rozgrzewkę takie pytanie, Yy, czym dla was w ogóle jest wideoesej? Bo, bo mam wrażenie, że dzisiaj w powszechnym rozumieniu yy, ten termin dotyczy już raczej filmików na YouTubie, w, którym, w których autor slash autorka yy, przybliża jakiś termin, posługując się zarówno, yy, za, zarówno materiałami archiwalnymi, jak i jakimiś swoimi dogrywkami, narracją z ofu albo do kamery. Yy, gdzie waszym zdaniem w ogóle przebiega granica między dokumentem a no i, i, i czym ten wideoesej dla was jest. Kto chce zacząć? Zuza, Kuba? Ja mogę coś powiedzieć na, na, na początek i chętnie oddam głos Zuzie, bo przyznam, że sam jestem ciekawy co o tym myślisz. Mówisz o wideoeseju, ja myślę, że ta, ta kwestia terminologiczna tutaj m, zawsze przysparza pewnych trudności, to znaczy czy mówimy o wideoeseju, czy o m, e, eseju filmowym i tak dalej, bo rzeczywiście no, wideoesej kojarzy nam się m, e, przede wszystkim z tą formą dystrybuowaną w, w internecie. E, w, ja, ja myślę, że ten esej filmowy nie jest głupim określeniem, troszeczkę być, może, troszeczkę być może szerszym i postrzegam wideoeseje, o których mówiłeś, te bardziej analityczne, te, które zajmują się pracą z jakimś materiałem filmowym właśnie jako pewnego rodzaju podgatunek czy pewnego rodzaju rodzaj strategii w, w obrębie takiego szerszego pola eseistyczno-filmowego, i tak jak też mówiliśmy ze Staszkiem Liguzińskim, kiedy próbowaliśmy jakoś zdefiniować, zaprogramować pracownię esejo filmowego w Szkole Filmowej w, w Łodzi, gdzie również Zuza była jedną w, w, z, z członkiń tego, tego zespołu, tego, tego seminarium, że tak naprawdę no, wytwór wytworem i ten materiał, który pojawia się na, na końcu i który oglądamy oczywiście jest istotny, ale że dla nas ten esej filmowy jest pewnego rodzaju podejściem, jest pewnego rodzaju strategią pracy z materiałem, Gdzieś czerpiącą no z tej najbardziej podstawowej wykładni słowa essay, czyli próba. To znaczy jest to rodzaj takiego podejścia, które jest z definicji jakoś eksperymentalne, niezamknięte, nie musi być konkluzywne i to bardzo uwalnia to na pewno towarzyszyło mi w pracy nad Solaris na mur, że tak naprawdę nie wiedziałem do końca, do czego ja mam dojść. Mogłem przyglądać się temu, jak ten materiał się rozwija w programie montażowym, jak się zmienia, czego potrzebuje, co przynosi archiwum i taki właśnie rodzaj no, w podejścia, pracy, patrzenia na materiał jest dla mnie jakoś definiujący dla eseju filmowego. Zuza? Mhm no ty, Bardzo, bardzo mi się podoba Twoja odpowiedź i, i jestem w stanie, jakby, no tak jak myślę właśnie o tym, co powiedziałeś, Kuba, to y, no tak wyobrażam sobie swój własny proces też, który nie jest właśnie skupiony na jakimś, na jakimś dokładnym celu, w sensie, że to nie jest taki jak tradycyjny sposób filmowania gdzie pisze scenariusz i potem się go realizuje i potem się go montuje tak, żeby oddawał jak najbardziej ten oryginalny pomysł. Tylko to, co dla mnie jest najważniejsze w eseju filmowym, to chyba jest to, że ten obraz sam w sobie jest tak ważną materią, tak jak sama historia, czy nie wiem, aktorzy, czy postacie w filmie fabularnym. I wydaje mi się, że to, co łączy gdzieś te eseje filmowe, które ja też bardzo doceniam, no to jest właśnie takie skupienie się na tym, w jaki sposób obraz pokazuje przekazuje um, to, co przekazuje lub e, to jakby, co, co mimochodem gdzieś tam przekazuje, czyli jakieś doszukiwanie się właśnie tych, um, tych takich innych, innych może od, odstających od jakiejś tam normy spojrzeń na, na obrazy um, i też jakby zastanawiam mnie, jak mogę użyć, bo teraz jestem w trakcie robienia nowego filmu, który jest dokumentalny, powiedzmy, w sposobie nagrywania, ale wydaje mi się, że sam film będzie esejem, ponieważ właśnie będę na niego nakładać to takie inne spojrzenie, że to nie jest tylko tak, że zbieram materiały i potem je przedstawiam, tylko że analizuję to, w jaki sposób przedstawiam te materiały i w jaki sposób je zbieram i tak dalej. Czyli są jakieś takie meta poziomy, powiedzmy, myślenia nad tym. Um, I też jakby wydaje mi się, że esej filmowe dla mnie przynajmniej wiadomo, że tak, YouTube i, i tak dalej, jakby internet rzeczywiście jest e, takim wielkim skarbcem esejów filmowych. Niektóre nawet nie wiedzą, że są esejami filmowymi najczęściej. Um, ale no myślę, że dla mnie gdzieś to, e, to jest gatunek, który bardziej mi się kojarzy też z przestrzenią galeryjną, przestrzenią sztuki. Tak jak właśnie, nie wiem, Harun Faroki, czy, e, czy nie wiem, czy Hito Steyer nawet. Um, I to wtedy wydaje mi się, że ten esej filmowy też często wywodzi się z tego, że po prostu jest to artysta, który nie ma środków na to, żeby zatrudnić całą ekipę. więc e, I to tak było często w moim przypadku, mm. um, że po prostu ja muszę wszystko robić samemu i, no i wtedy wychodzi to bardzo taka autorska, essayistyczna forma. Mm -hmm. a, a ciekawie właśnie wywołałaś ten dokument i zastanawiam się, czy tutaj byście tak porwali się na takie zarysowanie jakiejś granicy. Nie wiem, czy to jest tak, że każdy wideoesej jest trochę dokumentem, ale nie każdy dokument jest wideoesejem, czy, czy w ogóle jakby te, to są osobne kategorie, tak jak właśnie za przed chwilą powiedziała, yy, wynikające bardziej z możliwości i, i też pomysłu autora, aniżeli jakiegoś konkretnego podejścia do danego medium. Nie, w, wiesz, ja, ja myślę, że, że mm, i bardzo lubię to w eseju i literackim, i, i filmowym, że on y, zwykle jest czymś takim zmąconym, takim hybrydycznym i, i absolutnie nie wymaga się od niego czystości, a może właśnie wymaga się od niego takiej nieczystości. To znaczy, żeby to jest taka przestrzeń, takie miejsce, taka, taka forma, w której można jakoś zestawić ze sobą, jakoś ułożyć wobec siebie bardzo różne jakości. I, i ta kwestia dokumentalności i fikcyjności to są rzeczy, które tutaj można jakoś ze sobą, myślę, ciekawie spinać. No I... tak, bo zauważyłem też, że jakoś widzowie mniej, mniej im przeszkadza, kiedy wideoesej przedstawia fikcyjną wersję wydarzeń, niż kiedy robi to dokumentalista. Nie wiem, właśnie to no może faktycznie wynika z tej jakiejś takiej wolności wynikającej z, z esejistycznego pisania albo filmowania. No, tak, tak tak bym powiedział, właśnie, że, że jakby no, rzeczywiście no, wyobrażam sobie wideoesej, esej filmowy, który bazuje na materiale dokumentalnym, ale wyobrażam sobie też taki, który jest mm, niemal w całości fikcyjny. Teraz obejrzałem na festiwalu Gdyni esej filmowy, chociaż tak się o nim nie pisze i on sam siebie tak nie określa, mm, w, o, o m, Marko Chłasce, Gregory Cwika-Portnoja gdzie tak naprawdę no, mamy do czynienia z pewnego rodzaju kreacją, pewnym tekstem stworzonym przez autora na bazie opowiadań Marka Chłaski, ale też jakąś niesamowitą konstelacją obrazów i dźwięków wspaniale zmontowanych przez Zuzę Solakiewicz i Marcina Lenarczyka. No i tak, no z jednej strony oczywiście jest to fikcyjna historia, bo Chłasko był pisarzem, ale był pisarzem, o którym się mówi i, i, i, i o którym się przyjmuje, że jednak z życia bardzo dużo czerpał i ze swojej biografii w tych swoich tekstach. Ale oczywiście no to nie jest tekst oryginalny Chłaski, tylko to jest tekst, który jest jakoś wykreowany, przekształcony, zmodyfikowany, wymyślony przez autora filmu, no ale jednocześnie opowiada o początkach państwa Izrael, wykorzystuje fragmenty kronik filmowych, wykorzystuje materiały źródłowe, których cel był jak najbardziej dokumentalny czy, czy propagandowy, prawda? No, no nie, nie sposób tutaj nijak postawić jakieś kreski i powiedzieć to jest myślenie, to jest prawda, to jest fikcja, to jest mhm. Fajnie, że wywołałeś tą ingerencję w, w pierwotny tekst, bo właśnie to chyba też trochę odróżnia twój film Kuba od twojego filmu Zuza, bo u ciebie tej ingerencji nie tylko pod względem narracji, ale też samego obrazu było dosyć dużo względem archiwalnego pierwowzoru, więc chętnie, chętnie jeszcze tutaj twoje zdanie poznam. Ja, ja myślę, że to jest w ogóle ciekawy temat też, e, dla mnie też było to ciekawe, kiedy zaczęto mnie zapraszać na festiwale e, filmów dokumentalnych i na początku miałam takie, że jakby co ja tutaj robię e, bo, bo jakoś wydawało mi się, że, że jestem daleko trochę od tego świata no ale z drugiej strony też jakby, trzeba postawić pytanie, czym tak naprawdę jest film dokumentalny i gdzie ta jakby utarły się może jakieś szlaki tego i jakieś struktury tego filmu dokumentalnego, ale tak naprawdę właśnie może warto jest, um, warto jest je poszerzyć i zastanowić się w jaki sposób um, można go właśnie otworzyć na jakieś inne formy. No i wydaje mi się, że to przenikanie się pomiędzy tym asajem filmowym a dokumentem, a fikcją jest, um, no jest czymś też bardzo takim, um, że owocuje w jakieś takie nowe spojrzenie. I to chyba było też dla mnie ważne, no bo jakby wiedziałam, że, że operuję na materiałach w pewnym sensie dokumentalnych. Tylko teraz jak, jakby mhm. dokumentalnych może nie w takim bardzo oczywistym znaczeniu, jak nam się to wydaje, czyli gadające głowy, tak? tylko um, bardziej dokumentalnym, że jakby pracuję na rzeczywistości. Um, czytałam ostatnio taką książkę właśnie o filmie dokumentalnym i tam jest mowa o indeksykalności rzeczywistości, czyli tego właśnie, że, że można jakby spojrzeć, można, że film dokumentalny jakby dotyka jakiejś rzeczywistości, ale to nie oznacza, że musi jej dotykać za pomocą samego obrazu, samego nagrania, jakby jakiejś sytuacji, która rzeczywiście wydarzyła się bez żadnej ingerencji autora, tylko bardziej, że dotyka czegoś, co jest w jakiś sposób, nie wiem, prawdziwym doświadczeniem, więc pod tym względem jakby same te materiały w UFO um, w sposób bardzo jakby właśnie taki direkt dla mnie nie oddawały tej rzeczywistości, czy rzeczywistości mojej rodziny, czy, czy mojej, czy też czy emocji związanych z taką międzypokoleniową traumą i tak ale były tam jakieś takie zaczątki właśnie, jakieś takie duchy. Więc te, ta ingerencja w obraz była próbą mm -hmm. dotarcia do tych duchów. Ciekawe, ciekawe, tak. bardzo, bardzo fajny wątek. Przejdę teraz ja, ja ja to, Jeszcze jedną rzecz, że to tak. tak w, ja, ja mam gdzieś taki background psychoanalityczny i to, to jest mi bardzo bliskie myślenie. No jedną z jego podstawowych jedną z podstawowych założeń psychoanalizy jest to właśnie, że różnica między prawdą a fikcją również w takim osobistym doświadczeniu jest zatarta, a może nawet niemożliwa do, do, do wyznaczenia. To znaczy, że wierzymy w pewne fikcje i one w tym momencie nabierają Charakteru performatywnego jakoś zmieniają świat, wpływają na to, jak my w tym świecie funkcjonujemy. A czasem rzeczy powiedziane wprost, rzeczy, które wydawałoby się właśnie, no, są takie dokumentalne, albo takie szczere, tak naprawdę są pewnego rodzaju albo unikiem, albo nie przenoszą właśnie tego, co tego ciężaru emocjonalnego no, w przypadku mojego filmu tak trochę było. To znaczy, że jakby powiedzenie wprost pewnych rzeczy mam wrażenie. Dla mnie było niewystarczające, to znaczy, ja potrzebowałem tych nieswoich swoich historii, nie swoich obrazów, nie swoich mm, dźwięków, nieswoich swoich dialogów, a, żeby, żeby jakoś poczuć pewnego rodzaju no, w, y, ciężar tego, co chciałem powiedzieć. Mm -hmm. o. Zapytam was teraz o, o jedną, o drugą kwestię, no bo tworzenie już mniej więcej sobie tutaj zdefiniowaliśmy, a zastanawia mnie też dystrybucja tych wideoesejów, kto waszym zdaniem jest w ogóle grupą docelową, jeżeli w ogóle można tutaj określić jakiś potencjalnych odbiorców takich treści, bo nie, wiem, Ja mam taki, to może jest za duży hot take, ale, ale wydaje mi się, że wideoeseje są dla filmu mniej więcej tym, czym jakieś prace naukowe są dla literatury. To jest taka nisza, która zawsze była, zawsze będzie i zawsze jest jakimś punktem odniesienia też do tego głównego nurtu, no ale właśnie, to są takie biblioteczne, piwniczane aktywności, przynajmniej w powszechnym rozumieniu, tak mi się wydaje. I zastanawiam się właśnie, no wy jako twórcy, którzy... nas no podsumował. nie, no tu oczywiście za duże słowa, wcale tak nie uważam, nie, nie obrażajcie się na mnie. Nie, no ja też zresztą bardzo lubię wideoeseje i sam w tej niszy się kręcę, ale stąd też moje pytanie, nie, jakby... Wy jako twórcy, którzy zwiedzili już trochę świata z wideoesejami właśnie, pokazując te treści dosyć szerokim grupom ludzi, zastanawiam się, gdzie, gdzie wy tutaj widzicie punkt zaczepienia, nie? Czy... czy... Ludzie, jak oglądają taki wideoesej po raz pierwszy, to myślą, wow, to jest dziwne, ciekawe. No ale właśnie, czułem się trochę, jakbym czytał pracę naukową, czy wręcz przeciwnie, nie, nie, nie widzicie tutaj y, różnicy odbiorczej. Tutaj też chętnie bym, Kuba, poznał twoją, y, twoją opinię na ten temat w kontekście twoich poprzednich filmów, no, które były już bardziej dokumentalne, mniej wideoeseistyczne, mm -hmm. bardziej w pewnym sensie hmm, typowe, standardowe, no też oczywiście nie, nie, nie umniejszają. No tak, takie były. Ja jestem ciekawy, jak Zuza tutaj też. Ja, no. ja też jestem ciekawy, co, co, co No ja, ja też bym chętnie podał <głos> <że> najpierw odpowiedź, <głos> bo ty byłeś y, ostatni przy poprzednim. Przy <głos> Okej. Okay. Hmm. No, e, to jest ciekawe pytanie. No, ja wypuszczając ten film też myślałam, że on będzie dla bardzo niszowej publiczności jakby bardziej Moim targetem, że tak powiem, były osoby, które są zainteresowane właśnie bardziej, nie wiem, może trochę teorią, trochę sztuką, trochę kinem takim bardzo niezależnym, e, no, czyli właśnie odbiorcy Forum Expanded w Berlinale, no to jest mniej więcej tak, taka grupa, o której myślałam, a zaskoczyło mnie bardzo, że ten film poszedł bardzo szeroko i że właśnie jest i na festiwalach e, Teraz ostatnio był w Gdyni na festiwalu, czyli na takim na bardzo powiedzmy komercyjnym festiwalu, ale jest też na właśnie tych dokumentalnych, czy, czy queerowych, czy jakby jest tego, tak naprawdę jest tego masa i wydaje mi się, że to co w eseju filmowym jest też ciekawe, że on rzeczywiście zahacza wszystkie te kategorie w jakiś mhm. sposób. I że tak naprawdę jest, to może być dla bardzo szerokiej e, widowni, no tylko, że dane festiwale też mają swoje profile i często poza te profile nie chcą wychodzić, e, bo też no, może widzowie nie są z tym aż tak zaznajomieni, chociaż szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o shorty, e, to na festiwalach shortów jest e, wideo w pełno może to jest to jest już taki gatunek, który znika przy, przy dłuższych metrażach. Tak. Ale tak, no to takie moje z doświadczenia przynajmniej. Tak, no, w sumie nawet jakby tak popatrzeć, nie? Po, po dużych festiwalach, i no, y, Mati Diop można w pewnym sensie może podciągnąć pod wideo essay, tak. ale, ale faktycznie no, prędzej dokumenty wpadają do tych głównych konkursów, najważniejszych festiwali, a, a bardziej eksperymentalne próby już z rzadka. Kuba? Ja myślę, znaczy ja bym się nie zgodził że, z tym porównaniem, że to jest odpowiednik pracy naukowej, bo mam wrażenie, że właśnie tak jak mamy prace naukowe, mamy literaturę piękną taką i inną, tak mamy też te eseje, nie, I nie wiem, jakby teksty tak, Zontag, um, Marka Bieńczyka, no jakby no... W, to są rzeczy, które mają jakby swój zebalda, prawda, to są rzeczy, które mają jakby swój status i, i taki status oddzielny w niektórych kategoriach nagród też, jeżeli jakkolwiek by nas to interesowało oczywiście, jak, jak instytucje sobie to dzielą, no to taka kategoria też funkcjonuje, esej literacki, prawda, i to jest kategoria, która ma swoich odbiorców i odbiorczynie. No, myślę, że to, to jest coś na, no, na, na, na tym pograniczu, to znaczy z jednej strony rzeczywiście jest tam jakiś element być może bardziej intelektualny, bardziej dyskursywny, bardziej teoretyczny, ale no, ja zawsze wracam do tego, jak y, Olga Tokarczuk w tym swoim y, y, wykładzie noblowskim y, y, mówiła o takiej formie, która jest nam literacko jakoś teraz potrzebna, a ja myślę, że można to ekstrapolować bardziej jeszcze właśnie na, i na film, czy w tym wypadku właśnie na film eksperymentalny. To znaczy ona mówi, że chodzi o taką formę, która z jednej strony próbowałaby coś opowiadać i nie wyzbywała się kompletnie narracyjności i opowieści, a z drugiej strony byłaby na tyle mm, samoświadoma, byłaby na tyle mm, mm, na, na, na tyle czytelne byłoby dla niej jej uwikłanie w przeróżne rzeczy, w historię, w jakąś perspektywę, z której ten tekst jest e, pisany czy, czy, czy opowiadany, w, w, w przeróżne meta konteksty, żeby jakoś to wszystko pomieścić. A w, i, i, i, I dla niej właśnie te, te, tego rodzaju pisanie jest jedynym rodzajem pisania, które dzisiaj jest możliwe tak ona to stawia, nie? jeżeli chcemy mm -hmm. być tak uczciwi wobec siebie, wobec czasu, wobec tego miejsca itd. i tak dalej. I dla mnie właśnie no esej filmowy, esej literacki to jest taka forma, to znaczy ja bardzo lubię, czy tak jak w eseju Zuzy, czy to co próbowaliśmy zrobić w Solaris, czy to co teraz zrobił właśnie Gregory Cwika Portnoy, a ten element narracyjny, ten element opowiadania, ten element jakiejś historii, który spaja, Tą, w, tą formę, bo to jednak jest jakieś opowiadanie, to jednak jest często, a, a przynajmniej w tych, które najbardziej lubię, Harun Faroki też jakby w, jest w końcu twórcą narracyjnym, te, te rzeczy mają swój początek, środek i koniec, mają swój przebieg, mają Kulminacje mają często w, y, pewnego rodzaju taką, no, jakby, sinusoidę emocjonalną i tak dalej, i tak dalej. Więc y, z jednej strony mamy coś, co zaspokaja naszą potrzebę opowiadania, a z drugiej strony mamy y, tą ogromną samoświadomość, która y, też różnymi strategiami, różnymi gestami może się objawiać właśnie przez podważanie tej opowieści, przez kontrowanie jej za pomocą montażu, za pomocą nie wiem, dźwięków, obrazów, które jakoś do tej głównej linii nie chcą przystawać i tak dalej i tak dalej, więc mam, mam wrażenie, że, że mm, esej nie jest formą marginalną, znaczy być może być może, jeżeli chodzi o jakiś taki rodzaj obiegu może się tak wydawać, ale w pewnym sensie jest to forma, która ma bardzo dużą przyszłość i to zainteresowanie naszymi filmami, o którym Zuza wspomniała, a, a, a którym ja też byłem bardzo zaskoczony. Ja naprawdę nie spodziewałem się, że, że Solaris zostanie w ten sposób odebrany. Miałem obawy, że to będzie film, który spodoba się dziesięciu osobom, z których trzy to będą twórcy i twórczynie. A reszta to rodzina. A reszta to rodzina, proszę bardzo, i do widzenia. nie. Natomiast no, w, jest to jakiś taki wspaniały wniosek, bo pokazuje, że absolutnie wśród publiczności jest gotowość i ciekawość tego rodzaju form. Nawet na festiwalu tak sfokusowanym wydawałoby się na bardziej tradycyjne formy dokumentalne jak Docs Against Gravity. Tak, tak, tak. Tam zresztą była premiera chyba Solaris. Tam więc... była premiera. Tam hmm. była premiera i już ta premiera właśnie nas y, jakoś upewniła w tym, że, y, że być może to jest coś, co może się y, spodobać y, y, trochę innej publiczności niż na początku zakładaliśmy. Mhm. Hmm. Zuza chciałbyś jeszcze ten wątek hmm. jakoś spontować? Tak, no ja się zgadzam w zupełności i też właśnie jeżeli chodzi o to, um, właśnie do tą świadomość tej formy, to jest coś, co jest bardzo, bardzo ciekawe w i co dla mnie jest najważniejsze tak naprawdę. No i myślę, że to też dla szerszej publiczności jednak jest jakoś zrozumiałe, szczególnie teraz patrząc na to, że właśnie co drugi filmik na YouTubie jest jakimś tam esejem filmowym, no może co drugi, no ale jest takich dużo, um, że właśnie taką świadomość formy, Widzowie mają, mimo że mogłoby się wydawać, że, że chcą tylko zostać wciągnięci bo właśnie w giry jak, jakiejś historii opowiadane, opowiadanej bardziej um, tradycyjnie, ale no, pokazuje mi to też właśnie, jak pokazuje swój, swój film ostatnio, że, że ta otwartość też tego i, i ta, to kwestionowanie, w jaki sposób opowiadamy historię, bardzo ludzi aktywuje. Też mm. często są bardzo um, zaangażowani potem w rozmowy i odbierają też ten film zupełnie inaczej, w zależności od tego, gdzie, z jakiej perspektywy wychodzą. E, więc no, zgadzam się na 100%, że plasaj że filmowy ma no, jakoś taką duży potencjał w przyszłości. My. Tak, to prawda, no zwłaszcza, zwłaszcza z, y, mi się wydaje w tym okresie y, boomu mediów społecznościowych pandemicznego. Nie, nie wiem czy akurat y, takie wideoeseje y, filmowe bardziej, y, w sensie jako medium filmowe za, zagoszczą się jakoś w formie pionowej na przykład na TikToku i Instagramie, y, skoro oba te, obie te platformy teraz poszerzają jakby ten y, czas, y, czas filmu możliwy do wgrania. Ten metraż. Zobaczymy, zobaczymy. A w ogóle to taka szybka, szybkie pytanie: chcielibyście tworzyć kiedyś filmy w pionie, właśnie wideoeseistyczne? Czy, czy jednak poziom, po, po, pozioma wersja jest dla was tą domyślną? Bo w tym roku właśnie. Denis Coté, kłebecki reżyser, miał taką bardzo ciekawą czapkę przerobioną z Trumpowskiej Make America Great Again na Make Video Horizontal Again. I A, nie okay. wiem, czy, czy tutaj macie jakby podobny, podobny stosunek do tego, czy, czy nie? No, wiesz... no ja zupełnie nie. No, to jest ciekawe pytanie rzeczywiście. Yy... Znaczy ja, ja myślę, że to by też zależało znowu od, gdyby to miało jakieś uzasadnienie w materiale, albo, albo gdyby to miało jakiś rodzaj, właśnie gdyby to coś wnosiło do, do, do, do, do, do formy, to ja absolutnie nie jestem przywiązany do żadnej formy w tym sensie. Może być kwadratowy, okrągły. A na, na przykład, kiedyś widziałem takie, taki, takie fragmenty, właśnie eseju wideo, czy tam essayu filmowego, robionego przez taką przesłonę irysową, nie? jak właśnie jak w, mhm. w Kinie Niemym, gdzie ten kadr de facto był okrągły. I, i to, tak naprawdę, no, jeżeli to ma sens, jeżeli to coś wnosi, no to tak naprawdę to, to, to tutaj nie mam żadnych oporów. Natomiast ciężko mi sobie teraz wyobrazić, yy, po co by to miało być. No. Może ktoś no robił o wieżowcach coś na przykład, nie wiem, albo o żyrafach. <śmiech> Może remake Empire and Warhola w pionie po prostu. <śmiech> no widzisz, no już masz tutaj rzeczywiście. tam akurat znowu ta horyzontalność <śmiech> tak działała, dlatego właśnie, że ten, że... Że był ten kontekst, latarnie, ulica, i tak dalej. Tak, no. Tak, tak, No to, to ciekawe, zobaczymy. Może kiedyś zobaczymy jakieś wasze pionowe projekty, <gry> że za kilka lat może się świat tak zmieni, że. pionowe. Mhm, ciekawe. Przejdźmy jeszcze na, na, na chwilę do archiwów, bo no, oba, oba, oba wasze projekty łączy to, że powstały przy pomocy czasami podobnych, czasami tych samych, ale generalnie materiałów z jednego miejsca, tak? Z wytwórni filmów oświatowych mhm. w Łodzi. I, I tak w telegraficznym skrócie chciałbym was zapytać jak, zys jak zyskać do nich dostęp i w ogóle czy to dobicie do się do instytucji jest w pewnym sensie łatwiejsze czy trudniejsze niż sama kwerenda, no bo wiadomo żeby wybrać ten materiał źródłowy to trzeba poświęcić no, bardzo dużo czasu i tutaj chyba nikt nie ma jakby wątpliwości, ile to trwa, ale zastanawiam się, czy samo dostanie się do jakiejś instytucji nie chodzi mi tutaj konkretnie o WFO, to mogą być archiwa nie wiem, Muzeum Śląskiego w Katowicach czy coś, coś takiego, mhm. tak? Zastanawiam się, jak dużo czasu w ogóle zajmuje uzyskanie wsparcia instytucjonalnego od strony posiadającej te, te archiwa. Mhm. No to myślę, że Kuba, możesz odpowiedzieć na to bardziej niż ja. My się zgodzimy, że to zależy nie? w tym sensie, że tak na, naprawdę to, to zależy od instytucji. Są instytucje, które mają gdzieś nie jakoś tak w, w swojej misji jak DI w Amsterdamie pewnego rodzaju upowszechnianie właśnie przez oddawanie tych swoich archiwów do pracy mhm. i, i, i zachęcanie do tego, żeby jakoś je remiksować, przemontowywać, układać na nowo i tak dalej. Te instytucje, które mają takie bardziej tradycyjne podejście archiwalne, że, jakby, broń Boże, jakby nie dotykać eksponatów, tak, no, no to tam oczywiście będzie pewnie trudniej. Natomiast ja, ja powiedziałbym dwie rzeczy z mojej perspektywy istotne: to znaczy, że bez wsparcia instytucji bardzo trudno jest coś takiego zrobić, dlatego że no potrzebujemy naprawdę dość intensywnie, żeby to miało sens, żeby ten efekt był zadowalający, to dość intensywnie grzebać w tym archiwum, że tak brzydko powiem, przeszukiwać je wzdłuż i wszerz, pionowo i poziomo, a, a, a z drugiej strony właśnie, że ja też nie wyobrażam sobie po prostu wykorzystania archiwów z dowolnej instytucji w dowolnym celu. Mam wrażenie, że, że wszystkie te konteksty, które się wiążą jakby z tym konkretnym archiwum, z którego korzystam, one jakoś, no po pierwsze one są bardzo ciekawe, a po drugie one i tak jakby wyjdą w tym materiale. Więc, więc mam wrażenie, że, że, że właśnie jakby no za każdym razem, jeżeli się uczciwie do tego podejdzie, a mam wrażenie, że tak staraliśmy się zrobić właśnie i my, w, i, i Zuza w swoim, w swoim filmie, to pewnego rodzaju zależności, pewnego rodzaju tendencje, które w tym archiwum były, one i tak się w tym filmie pokażą i w tym sensie każdy z tych esejów będzie też esejem, który komentuje swoje własne źródła, mhm. który komentuje jakoś to archiwum, który otwiera jakąś dyskusję na temat tego archiwum. Mhm. Tak, Święty. zgadzam się, więc to też może być, wyobrażam sobie, że może być też jakoś trudne dla instytucji, no bo jest, zawiera się w tym oczywiście też jakiś no, komentarz, ale no i krytyka e, tego archiwum. Mhm. No i ja myślę, że z mojej perspektywy, no to bez wprowadzenia właśnie przez VN Lab po pierwsze nie wiedziałabym w ogóle o WFO prawdopodobnie e, i o możliwości współpracy z nimi, ale też no myślę, że bardzo trudno by było mi się tam dobić jako po prostu osoba taka z ulicy. Chociaż jakby teraz poznawszy ich, no to jakby wiem, że jeżeli ktoś ma jakiś pomysł um, i, i ten pomysł rzeczywiście jest osadzony w tym konkretnym archiwum i to ma jakiś sens, no to wiadomo, że, że da się, chociaż no nie, nie jest to prosta praca, no bo to też chodzi o jakby właśnie listy filmów, które są w PDF-ach, tak? to nie jest wszystko zdigitalizowane, trzeba umieć znaleźć to, czego się szuka tak naprawdę. Um, no i no wiadomo, no, praca z instytucjami też um, nie jest taka prosta, no bo wszystko musi przejść przez jakieś tam dalsze szczeble. Um, tak samo ja teraz zaczynam współpracę właśnie z AI w Amsterdamie z ich archiwum, no, i to też nie jest proste, to, więc to, też ta biurokracja um, jest wszędzie, tak naprawdę. Um, no i te materiały są często też bardzo kosztowne, mhm. więc to jest też kolejna kwestia. Jeszcze... Tak, no, ten ta proces produkcji jest bardzo istotny. Czy, czy, czy to archiwum wnosi te materiały aportem, czy właśnie po prostu udostępnia je do wglądu, ale w procesie produkcji nie bierze udziału. Mhm jako właśnie, jako w, no, tymi archiwami, tak, no bo teoretycznie właśnie udostępniając też oczywiście może jakoś tam mm, zafunkcjonować jako, jak, jak, jako producent. Jeszcze chciałbym Was zapytać w, te, w tej kwestii o, o ingerencję w, w pierwotny materiał, bo no ty, Zuza w swoim szorcie y, robiłaś tego sporo, Kuba chyba w ogóle poza jakimiś tam drobnymi y, korektami przy montażu y, i zastanawiam się, jak, jak wy to widzicie, nie? Czy, czy jakby ta zmiana, nie wiem, odtworzenie czegoś jeszcze raz, albo puszczenie czegoś od tyłu, mhm. albo rozkwaszenie jakiegoś obrazu, tak jak to się pojawiało w Grand Mountain na ile to jest y, y, podyktowane, no, no właśnie, co to zmienia, tak? Czy, czy to jakby ingeruje mhm. na tyle w archiwum, że ono prze, przestaje mieć ten swój bagaż pierwotny i staje się częścią czegoś nowego, a na ile to nadal jest y, ten fragment, tak dajmy, no to jest WFO z lat 70. Y, ale przerobiony jakoś przez nowe, nowego twórcę. Zastanawiam się y, nad jakimś takim, nie wiem, czy etycznym w ogóle aspektem y, przerabiania mm -hmm. czegoś i czy w ogóle to jest dla was temat, nie? Czy, czy to jest jakby jakikolwiek problem do myślenia y, na jego No temat. dla mnie szczerze mówiąc bardzo, bo to etyczna kwestia. Co prawda pracując za archiwum, które ma swoje lata, jakoś siłą rzeczy czułam się trochę oddalona od tego materiału, mm -hmm. um, więc na przykład teraz jak robię ingerencję w, mater, w materiał dokumentalny, który kręcę i jakby te osoby znam i współpracuję z nimi, e, no to jakby to, te jakieś etyczne wątki są coraz, coraz mocniejsze w mojej głowie. I jest to cały czas jakiś dialog pomiędzy właśnie tymi materiałami, pomiędzy, e, no pomiędzy tymi ludźmi też i, i, e, no i całą ekipą, jakby, która, która jest w, w procesie tworzenia filmu. E, ale myślę, że w pracy z archiwum najbardziej zależało mi na tym, żeby właśnie to spojrzenie, w jaki sposób te obrazy były oryginalnie zrobione, Um, nigdy nie zniknęło, żeby one zawsze gdzieś się jakoś ciągnęło, no i wydaje mi się, że jakby tutaj mhm. e, znowu kwestia dialogu była dla mnie najważniejsza, że ja tak naprawdę to nie chodzi o to, że ja chcę wyciągnąć te, te rzeczy i zupełnie je prze, przekręcić i zmienić i, i zrobić z nich zupełnie coś nowego, tylko bardziej, że właśnie ja chcę wejść z nimi w rozmowę i, i ta rozmowa odbywa się właśnie na, na, na, za pomocą montażu, za pomocą dźwięku, za pomocą też samego przerabiania tych obrazów, tych dystorcji i tak dalej, zakrzywiania ich. No, ja właśnie chcę z nimi rozmawiać, i w, podczas tej rozmowy mam wrażenie, że wychodzi coś jakby trzeciego, także ja coś wkładam od siebie, one dają coś od siebie i jakby tworzymy coś wspólnie w pewnym sensie. No ja się zgadzam tutaj w stu procentach, tak się zgadzamy ze sobą raczej, ale <śmiech> to chyba nie, nie, nie jest jakoś zaskakujące. Natomiast, natomiast tak, tak, tak, tak samo bym powiedział, że no to jest kwestia za każdym razem też trochę inna pewnie w zależności od, od archiwum, ale też mi zawsze zależy, żeby... Jeżeli y, dokonuję jakichś tam przesunięć, to żeby to było znowu, może nawet y, po to, żeby dochować wierności temu materiałowi bardziej niż gdybym go tak po prostu pokazał. Nie? To znaczy mm -hmm. jakby te przesunięcia pozwalają coś wydobyć albo coś podkreślić um, i, i na, na pewno y, nie, nie zależy mi na tym jakoś, żeby ukrywać jakby ten pierwotny materiał, nie? żeby go tak pociąć na kawałeczki, żeby potraktować go jakoś tak przedmiotowo, no bo to, to chyba, chyba tak też można powiedzieć, że, że oboje staramy się traktować podmiotowo ten materiał, z którym pracujemy, a nie tylko jakąś taką materię, którą można dość dowolnie ugniatać i po prostu no, to, co Zuza nazywa, nazywa dialogiem. To znaczy, że rzeczywiście była jakaś taka wymiana um, i ja słucham, co mi ten materiał przynosi i staram się na to jakoś reagować. No w Solaris na przykład... Ja miałem ochotę na dużo więcej takich ingerencji, tutaj że zrobimy jakąś rakietę, tu jakiś hełm dorysujemy, ale potem się jakoś okazało, że ten materiał sam w sobie jest na tyle interesujący i też właśnie to napięcie między fikcyjnością opowiadania już samego, a prawdziwym obrazem, takim właśnie niemodyfikowanym nie było dużo ciekawsze niż gdyby gdyby ten obraz był w jakiś sposób już też modyfikowany, fikcjonalizowany i tak mhm. dalej. Bo Mam wrażenie, że wtedy byłoby to trochę bardziej jednorodne, trochę mniej takie porowate, a właśnie na tej porowatości i niejednorodności bardzo mi zależało. Okej, okay, okej. Okay. Bardzo, bardzo fajnie, że się zgadzacie tak co chwilę, ale to też jest myślę, że ciekawe, że, że mimo tego, że się zgadzacie to właśnie w swoich ostatnich projektach mieliście trochę dwa różne, dwie, dwa różne sposoby operowania tymi archiwami, więc mimo zgody teoretycznej praktyka tutaj praktyka jest tutaj różna i to, i to jest bardzo ciekawe też myślę, że pokazujące jak pojemnym medium jest ten i jak wiele można zrobić z materiałem wyjściowym ja tylko na koniec jeszcze przypomnę, że y, rozmawiamy przy okazji retrospektywy Haruna Farokiego, która odbędzie się y, na początku października w Łodzi. Odbywa się ona w ramach festiwalu Łódź Wielu Kultur, a część filmowa odbędzie się przede wszystkim w Narodowym Centrum Kultury Filmowej. Y, w jego ramach będzie można zobaczyć m.in. moim zdaniem arcydzielny wręcz y, projekt wideogramy rewolucji, mhm. y, który w, y, Harun Faroki y, w, tam napisał, przełomie lat 80., -tych, 90., -tych zrealizował razem z Andrejem Ujicą. To jest właśnie moim zdaniem idealny przykład yy eseju filmowego w pewnym sensie, który za pomocą nagrań z telewizji, które powstawały w czasie rzeczywistym, a także nagrań innych operatorów, którzy po prostu ganiali podczas tej rumuńskiej rewolucji po, po, po ulicach, zmontował z tego jedną składną, spójną historię o okresie przemian i bardzo polecam wszystkim. Natomiast właśnie na koniec chciałbym Was zapytać o, o jakieś Wasze, nie wiem, czy to inspiracje, czy, czy jakichś w ogóle twórców, których zawsze oglądaliście i frapowały was ich projekty właśnie twórców wideoeseju, no bo F Faroki wydaje mi się takim dobrym przykładem, no bo będzie jego retrospektywa, ale, ale może właśnie ktoś z was ma nie wiem, albo jakiś Chris Marker, albo, albo może w ogóle mniej znane nazwiska, które dla was akurat są punktem jakimś takim wyznaczającym no te, ja... te, pewne możliwości. Właśnie zastanawiam się teraz właśnie znowu wracamy do definicji wideoeseju, czy to jest wideoesej, czy nie? No bo na pewno jakby tak, Harun Faroki i Hitoshtair to są takie moje duże inspiracje. Też byłam w, w klasie Hitoshtajer w Berlinie, więc jakby miałam szansę się od niej uczyć. Ale tak w sumie, jeżeli chodzi też o ten film, to prace Lore Provost zrobiły na mnie bardzo duże wrażenie zawsze bardzo mnie inspiruje. I właśnie, czy to jest wideoakcja, no nie wiem. No z jednej strony mm. tak, z drugiej strony nie. Ale jest, no na pewno jest w jej pracach jakieś takie um, zastanawianie się nad tą formą właśnie mm. i przekraczanie jakichś granic obrazu, gdzie ten, ten jej obraz i ten montaż też, którym ona się posługuje, to jest taki montaż, który oddycha. To jest jakby tworzenie filmu jak organizmu trochę jakiegoś, który, który jakby opiera się hmm. na swoich własnych zasadach, um, no i który jest jakiś taki porowaty, że zani pełen zanieczyszczeń. Um, wydaje mi się, że to, no, ona jest jedną z moich głównych inspiracji. Um, no ale najczęściej pracę można zobaczyć właśnie w, raczej w galeriach, a nie, nie w kinie. No, ja oprócz tego, że właśnie, że Chris Marker, ale mm, też pewnie konkretne jakieś tytuły. Na pewno Bill Morrison i Dick Asia, to jest dla mnie taki formacyjny. No właśnie, no, ktoś by udział film eksperymentalny, ktoś by powiedział taką, taki mm -hmm, transowy mm, teledysk uba. i tak dalej. Dla mnie to jest też esej em, filmowy w zasadzie o wszystkim. W sensie o komunikacji, o kinie, o życiu, o percepcji i tak dalej, i tak dalej. Mm. Ale ja bym powiedział, że Guy Madin też, to znaczy jest taki film Gaj Madina, który się nazywa Moje Winnipeg i właśnie jeżeli chodzi o pewnego rodzaju fakturę tego filmu, no ja to uwielbiam, tam, tam jakoś tak się coś bardzo pięknie udało, jeżeli chodzi właśnie o tą perspektywę pierwszoosobową, o zdjęcia, o fikcję i itd., stosunek fikcji i prawdy, materiałów archiwalnych, materiałów wykreowanych itd., Natomiast Guy Maddin w ogóle, który był jednym z takich moich pierwszych dużych odkryć filmowych, on od zawsze robił filmy, które wyglądały właśnie to jak filmy z lat dwudziestych, a to jak filmy z lat sześćdziesiątych, więc de facto właśnie ten element takiej meta, metafikcji trochę, tej samoświadomości filmu tam też zawsze był obecny. Nie powiedziałbym, że to zawsze były eseje filmowe, ale taki element eseistyczny, taki element hybrydowy, taki element właśnie zmącony zawsze w tych filmach był i to mi się zawsze szalenie podobało. I, i, i mam wrażenie, że, że, że w tym, co robię, staram się jakoś do takiego doświadczenia dążyć. Zresztą kiedy pokazywałem w Nowym Jorku Solaris Mon mur, to ktoś z widowni przywołał tego Gaja Maddina jako punkt odniesienia i zapytał właśnie, czy znam. Ja mówię, no wspaniale, że, że, że pani o to pyta, bo, bo znam i, i, i, i zawsze gdzieś to, to było dla mnie jakimś takim, no właśnie punktem odniesienia, jakimś y, y, y, y, y, kierunkiem takim e estetycznym. Mimo Twoja od... historia z Gajem Madinem to w ogóle się chyba ciągnie już jakieś dobre kilkanaście lat. No, nie, nawet yy, kilkadziesiąt chyba, <głos> nie, kilkanaście, przepraszam, masz tak, yy, no, od, od pierwszych filmów to ze 20 lat będzie, tak. Ale no w od... tym roku chyba jest 15-lecie mi się wydaje. 15 książki, było tak? w tym roku, tak, mojej książki, którą z Michałem Oleszczykiem zrobiliśmy po wizycie u Gaja Madina w, w Winnipeg, ale tak, to, to, to jest właśnie tego rodzaju fascynacja, która no poszła trochę innymi ścieżkami, nie jest inspiracją do robienia fabuł, ale, ale mam wrażenie, że no jeżeli chodzi właśnie o pewną fakturę, o pewnego rodzaju napięcie między fikcją, a prawdą, to to jest y, bardzo aktualna. Zresztą, y, przy okazji Solaris y, ważną inspiracją był dla nas film Green Fog dla Medina, który jest takim fanfudyczowym remakeiem y, Vertigo, zagrotu głowy Alfreda Hitchcocka, gdzie ta fabuła mm -hmm. jest odtworzona za pomocą y, ujęć z innych filmów, y, y, z innych programów telewizyjnych z epoki mniej więcej. A więc tak sobie pomyślałem, że jeżeli się jemu udało, odtworzyć pewną fabułę, nawiązać do pewnej fabuły za pomocą ujęć z zupełnie innych źródeł, to być może my możemy w ten sposób potraktować Solaris. Super. Będziemy już kończyć. Jeżeli macie ochotę na jakieś ostatnie głosy, rzucenie jeszcze jakiejś myśli lub inspiracji, to, to zapraszam. A jeżeli nie, to, to dziękuję wam bardzo za, za tą rozmowę, mam nadzieję, że przekonaliśmy słuchaczy do tego, że wideo essay jest no, bardzo pojemnym terminem, ale też medium, które na pewno nie, nie zamyka się i na pewno się nie kończy, tylko, tylko wręcz przeciwnie, no, dzięki temu właśnie, że jest tak możliwe do edytowania i, mhm. i inspirowania się różnymi jego wartościami, no to, to mam nadzieję, że będzie trwał. I I że też, jest, ja bym powiedział jedno tylko, to znaczy, jasne. że dla mnie właśnie ten e, e, esej filmowy m, jest dowodem na to, że awangarda nie, nie musi być jałowa, nudna i alienująca. Mhm. W takim sensie ja mam wrażenie, że ja się wychowywałem na takich właśnie no, awangardzie lat, wychowywałem się na awangardzie lat 70, to strasznie powiedziane. ale jakoś tak jakby właśnie... E, Oglądałeś filmu, Michaela Snowa po prostu, jak Michael przez 3 godziny właśnie, się obraca ja kamera. Późnego Godarda, prawda? Jakby te, te filmy, które starały się zniszczyć naszą przyjemność jako widzów i widzek, i tak dalej. Jak pisała Laura Malvi, żeby nas z tego ideologicznego zaczadzenia kinem jakoś wyciągnąć. a, a Ja jakoś nie mogłem tego. Nie? Miałem wrażenie, że to jest jakoś takie bardzo trudne w odbiorze i męczące. Ja w sumie wiem, co wy mi chcecie powiedzieć, więc po co się jeszcze męczyć. I, i, I mam wrażenie, że jakby i film Zuzy, i te filmy, o których wspomnieliśmy, i filmy Haruna Farokiego oczywiście, to jest dowód na to, że tego rodzaju podejście samoświadome, krytyczne, awangardowe, brechtowskie, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, może być również bardzo atrakcyjnym, wciągającym, pełnym przeróżnych przyjemności i wizualnych, i intelektualnych przeżyciem. Mm -hmm. Naprawdę i że może być też Bardzo... jakby doświadczeniem bardziej, które wciąga też różne inne zmysły, mm. a nie tylko te, które zazwyczaj filmy um, angażują. I myślę, że to jest coś, co też essay pozwala osiągnąć. I, i też właśnie myśląc o tej awangardzie <śmiech> lat 70. No rzeczywiście jest wszystkiego alienującego też często w tych pracach. Um, co wydaje mi się, że w eseju nie jest. i Może to też dlatego, że on często wychodzi właśnie z tego z takiego spojrzenia, że spojrzenie, spojrzenie autora jest w pewnym sensie bohaterem. Um... I, mhm. I to jest coś, co, co mam wrażenie tej alienacji też zapobiega. Super, be, be, bardzo bardzo ładne słowa zakończenia. Dziękuję wam za nie i dziękuję jeszcze raz za całą rozmowę. Jeszcze tylko przypomnę, że moimi gośćmi była Zuza Banasińska, osoba autorska znana między innymi z niedawno nagradzanego Filmu Grand Mount, Sister Cat oraz Kuba Mikurda, reżyser, badacz filmu, znany ostatnio przede wszystkim dzięki Solaris na Mur, ale też innych projektów. Dzięki Wam bardzo. Dziękuję, eee... Dziękuję bardzo. Dziękuję, Zuza. Dziękuję, Michał. A ja jeszcze na koniec tylko przypomnę, że nasza rozmowa odbywa się jako pewna forma promocji z perspektywy Haruna Farokiego w Łodzi, która odbywa się w ramach Festiwalu Łódź Wielu Kultur. Wszystkie informacje na temat pokazywanych tam filmów oraz dat projekcji znajdziecie na stronie Festiwalu Łódź Wielu Kultur, ale też w mediach społecznościowych i na jeszcze kilku innych stronach internetowych związanych z tym wydarzeniem. Więc jeszcze raz dziękuję, dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia.